Witam serdecznie. Trzeci odcinek podcastu 420, pierwszego podcastu z Czeskiej Republiki. Nawet powiedziałbym pierwszego polskiego podcastu z Czeskiej Republiki. Chciałbym na początku powiedzieć, że nie ma mnie, jestem w Pradze. Wrócę dopiero w niedzielę albo w poniedziałek. Zobaczę, jak będzie fajnie, a w dniu dzisiejszym będziemy obalać mit. Będziemy niszczyć, miażdżyć, a także potwierdzać. Zapraszam. 420. Pierwszy polski podcast z Czeskiej Republiki. Je pomaha pomaha prozatím. Můj čas. Může říct, já už neplatím. Wow, look at it. A mámem byt textu. A čas umíně. A SMS před půl hodinou. Żydeli chlátej SOS Ať se mi zítra, czym dnes Zbaw mnie díhy me, Rány me, co nejdřív Żydeli pisz píšu zkaz Dej mi co ztrácím, dej mi czas Brać mi víru, mou A lásku mou a ten víc z własnieho spánku Můžeš krást I czasu svého, dej mi czas Poś czasem ja toużim Tentokrát neprohrát Tosułem chwilkę takowe. Mój czas se czasowe. Otrzymałem taką to wiadomość. Niestety nie wiem, kto ją napisał z racji tego, że nie podpisał się osoba skromna. Jest to swego rodzaju propozycja. Cytuję proponuję, abyś w którym odcinku głębiej omówił polskie żarty dotyczące czeskiego języka, które wielu z naszych rodaków uważa za autentyki. Część moich znajomych nadal wierzy, że ktoś, kto jest nieobecny, określa się po czesku słowami momentalnie neprzytomny, że wiewiórka to je drzewnik kocour, a terminator to elektronicki murdulec. czekolada kakaowa deska, czy też najsłynniejsze parasol. To podobno szmatyczku na patyczku albo chaderka na patyczku. Mój Boże. Dobra. Zajmiemy się tym. Dziękuję Ci, anonimowy użytkowniku. Bardzo, bardzo fajna propozycja. No, śpieszę, śpieszę od razu tłumaczyć. A. Wszystko. To całe tłumaczenie. Rozpocznijmy. Malutę tą Nie że mity zbierają. zbiraj. Well. Z bohem, kruty sywietl. Potrzebuj jakąś kołczkę. Bożyci, mitu. No, wieną wielu chyba rozpoznało, skąd to się wzięło. Bożyci, mitu. To po prostu. My a po polsku jak to było? Pogromcy mitów, tak, pogromcy mitów. Więc będziemy pogramiać te mity, jak jak właśnie ci dwaj wspaniale nawiedzeni osobnicy. Więc tak, od razu, drogi anonimowy, chciałbym ci, tobie wytłumaczyć, że e, drzewnik kocour bo po czesku drewno to drzewo, a drzewo takie rosnące, zielone, nie kończy zielone, ale rosnące jeszcze, to jest strom. Nie, nie, nie, nie, ja tam powiedziałem liter R, R, nie mówiłem srom, jest to strom. strom. Strom, strom, strom, kochani, strom, tam jest literka R. R. Więc drzewni kocor, czyli co, drewniany kocor by wychodziło, to niby wiewiórka. Nie, nie. Wiewiórka to po czesku po prostu wewerka. W poprzednim odcinku opowiadałem o siostrzeńcach wewerkowych. Oni mieli na imię właśnie wewerka, znaczy na nazwisko wewerka, czyli to po czesku wewerkowi byli. I no to przecież tego pługu, tego e, ruchadla nie wymyślili, nie wymyślili drzewieni kocouzi, tylko wewerkowi. Więc wiewiórka to na pewno nie drzewni konsour. Terminator. O, a tutaj powiem szczerze, że sam spotkałem się z takim mitem. Spotkałem się z tym mitem. Mogę, mogę go obalić. Terminator. Po czesku nie może być elektronicki mordulec, ponieważ słowo mordulec w języku czeskim po prostu nie występuje morderca. Jest to wrach. Powinno być elektronicki wrach, a nie elektronicki mordoret. Skąd to się wzięło? Bardzo proste. Otóż pierwszy odcinek Terminatora został wyemitowany chyba na równi w Czechosłowacji jeszcze ówczesnej oraz w... chyba to była Polska Rzeczpospolita Ludowa, coś mi się tak zdaje. W każdym bądź razie E, właśnie były tak, można powiedzieć, równolegle te, te pierwsze części Terminatora wyświetlane. E, u nas w Polsce e, jest no, coś po prostu nieopisanego. Jest to zjawisko na skalę światową. Chodzi mi o pomysły, które mają osoby tłumaczące nazwy filmów na język polski. I tak, Dirty Dancing. Czyli co no? Brudny taniec w języku polskim, czy też w znaczeniu słowa dirty w języku angielskim, w amerykańskim, no, adekwatne. U nas co zrobili z tego? No kuźwa zrobili wirujący seks. Czesi nazwali dirty dancing chrzyśni tanec, czyli grzeszny taniec, już troszeczkę lepiej. Znaczenie tego angielskiego, amerykańskiego dirty, to rzeczywiście, no tutaj troszkę się to łapie. Jak było z terminatorem w Polsce? Ano, w Terminator w Polsce był wyświetlany jako elektroniczny morderca. Wiem, bo byłem w kinie objazdowym na wsi, w, w klubie rolnika siedziałem na twardym krześle, z tyłu tarkotał projektor, oglądaliśmy, byłem w niebo wzięty. Fajnie było po prostu no. taki klimat już się no, nie powtórzy zagroma. groma. A jeszcze było przed tym, zanim zanim jakieś odtwarzacze VHS powstawały, czy w Polsce w ogóle jakieś popularne były. I stąd właśnie jakiś, nie wiem, domorosły tłumacz, specjalista języka czeskiego, ogólnie całej lingwistyki czeskiej yy, wymyślił sobie, że no, no skoro no to jest elektroniczny, to elektronicki no to będzie elektronicki mordulec. I tak to zostało po prostu. Bzdura. Bzdura. I jeszcze raz bzdura. Jak mówiłem, po czesku terminator to terminator po prostu. Eee, a propos właśnie wyrazów, które są bardzo podobne w języku czeskim do języka angielskiego, jest tego od cholery. I tak na przykład, drobne przykłady, pasożyt. No, podcasty brytyjskie. Irlandzkie, na pewno już wiedzą, tak? Parasite? Parasite po czesku jest to parazit. No to rzeczywiście bardzo, bardzo zbliżone. A teraz, no, Predator. Predator, jeden z moich ulubionych filmów. Eee, no to Predator po czesku to jest Predator, ponieważ drapieżnik, drapieżca po czesku to Predator, naleciało z języka angielskiego. Eee, jeżeli już jesteśmy przy filmach, to chciałbym powiedzieć... Moja ulubiona seria brzmi po odczesku Wetrzelec Tudzież w drzwi nogi wetrzelecji Czyli obcy Chodzi o obcego Film Obcy kontra Predator To jest Wetrzelec kontra Predator Więc pamiętajmy Wetrzelec to jest obcy ale nie taki obcy, który jest, nie wiem skąd inąd przyjechał. To chodzi o takiego obcego typowo, w sensie mimo zemściana, czyli spoza ziemi, to jest wetszelec, bo ogólnie obcokrajowiec, taki osobnik przybywający, po co tłumaczę, co to znaczy obcokrajowiec, jest to cyzinec, cyzinec. No, i proszę pamiętać, że jeżeli dowiadujemy się, że komuś było na auto, to nie znaczy, że sprzedał je obcokrajowcowi, tylko że to auto zostało ukradzione. Delikatna różnica, prawda? Cizinec, odcyzid, obcokrajowiec, ukraść. Mój słuchacz napisał dalej o kakao desce. Że niby to jest czekolada. No, gratuluję pomysłów tym ludziom, którzy to wymyślają. Czekolada w języku czeskim nie jest to kakaowa deska, tylko czekolada. Je to, prosicie w cześcinie, je to czekolada, a kakaowa Istnieje ten wyraz. Coś kakaowego, nieco kakowio, ale deska to nie jest jako deska. Deska to jest płyta po prostu. Ktoś mówi, że ma w domu fajne deski. To nie chodzi o to, że on jest, nie wiem, jakimś fanem stolarstwa i ściąga ten chłam i sobie układa. Nie, deski to są normalnie płyty grające. Płyty grające, można na to mówić deski jako te normalne winyle, można mówić na. Yy, Określać deski płytami y, płyty CD, czyli tak zwane po czesku CD, albo y, płyty DVD i są to po czesku DVD, -czka. ale w każdym razie chodzi o deskę, deska jest to płyta, a naprawdę deska w języku czeskim to jest prkno. prkno bardzo, bardzo fajne określenie. Tak no. e... Mała ciekawostka. Tak mi się przypomniało, że ktoś mnie kiedyś pytał, jak to wygląda w języku czeskim. Te, te krótkie krótkie wyrazy, strasznie, strasznie krótkie wyrazy, w których nie ma ani jednej samogłoski. Tak, naprawdę w języku czeskim istnieją wyrazy, w których nie znajdziecie ani jednej samogłoski. Najczęściej są to krótkie wyrazy, gdzie samogłoska tworzy się od połączenia dwóch współgłosek. Na przykład wilk po czesku pisze się VLK i to się na to mówi wilk. Tamte Y jakoś jest słyszane. Wilk. I to znaczy wilk. Powiedziałem przez V. W Czechach na V mówi się "w". A na w, nasze normalne, mówi się dwoite w, czyli podwójne v po prostu. V, podwójne v. Łatwe do zrozumienia, łatwe do zapamiętania. Teraz pójdźmy krok dalej. Właśnie ta osoba mnie się kiedyś pytała, jak, jak te wyrazy brzmią, w jaki sposób można je wymawiać, żeby się przy okazji nie zakrztusić. Bardzo prosto. Ja w komentarzu do tego podcastu postaram się napisać te zdanie, o którym teraz będę mówił, które teraz przedstawię, a jest to zdanie, które można powiedzieć jest chlubą języka czeskiego. Czyli nie taką chlubą, że wszyscy się nim szczycą, czy coś, ale jest to zdanie, które jest ewenementem wśród języków słowiańskich. Języki słowiańskie muszą mieć w środku te samogłoski. Teraz jak ja mówię, to ponieważ, no, słychać te e, e, różne te inne właśnie samogłoski, a Czesi mają jedno zdanie, na razie ja znam jedno, może jest tego więcej, ale podejrzewam, że nie. Czesi mają jedno zdanie, które nie zawiera żadnej samogłoski. Są to same spółgłoski. Zdanie brzmi, uwaga, Strycz, pryst, skrys, krk. <gryst> nie, nie, nie. Nie dostałem czkawki. Nie mam rozwolnienia. Eee, jeszcze raz powtórzę. Strycz, pryst, skrys, krk. A więc strycz. Co znaczy wsać. Pryst. To jest palec. Pryst. P-R-S-T się pisze. Nie, tam nie ma pyrst. Jest pryst. Skrys. To jest taki łącznik, krk, gardło. Więc co? Włóż palec w gardło. Jeszcze raz, kochani, warto się nauczyć czasami błysnąć takim tekstem. Może nie, bo spojrzą na was jak na kretyna. Strycz, prst, skryz, krk. Starajcie się to powiedzieć szybciej i nie zapluć. No, gratuluję. E, następne, następne zagadnienie nasz nasz e, autor tutaj posta naszego mojego, znaczy się posta, czyli jego post do mnie skierowany oprócz kakaowej deski stwierdził, że najsłynniejsze to jest właśnie to określenie parasola w języku czeskim i on to określił jako tutaj cytuję szmaticzku na paticzku Ewentualnie haderka na batyczku. No... Ja, ja przepraszam, ale mnie to rozkleja po prostu. Co za krytyki. Śpieszę wytłumaczyć, że parasol w języku czeskim to jest... No właśnie, zależy od użycia. Może być przeciwko deszczu i w tym momencie mówi się na to deszcznik, a przed słońcem chroniący nazywa się slunecznik. A słonecznik po czesku tu jest, to jest slunecznice. Także nie pomylmy się. Są dwa określenia parasola. Parasol przeciwsłoneczny i parasol przeciwdeszczowy. Jeden to jest deszcznik przeciwdeszczówka i slunecznik przeciw słońcu chroniący. A no właśnie to szmaticzku na patyczku. No, Jezu, no szmata, nie ma czegoś takiego jak szmata w języku czeskim. E, paticzek? Nie, no, ja wymiękam. No. Jedyne co to chyba na, na, w języku czeskim się znajdzie, ale nie na pewno szmaticzku na paticzku. E, drugie sformułowanie haderka na patyczku już jest bliższe, prawdy z racji tego, że szmata po czesku to jest hadra. Rzeczywiście są hadry. I... To już ma jakiś tam sens procentowy można powiedzieć statystycznie na to patrząc. E, no cóż, chwila na reklamę i obalamy następne rzeczy. Zimba, do roboty. Trąbek, wyłącz mi takierki te w tej chwili. Poprzestawiało wam się w tych kopułkach, co to się dzieje? Szefczyk, wyłącz to GG i do roboty. Ty do siebie gadu gado, a robota leży! A, ale szefie, przecież mam wyłączone. Co ty, szefczyk? Idiotę ze mnie robisz? Przecież widzę słoneczko na pasku koło zegarka! Podcast Made in Ireland. Nie przeszkadzaj sobie. Wpadnij do nas na stronę MadeinIreland.pl Mój drogi, anonimowy słuchacz wspomniał także coś, co brzmi momentalnie napisał neprzytomni. Nieprzytomni. Nieprzyt, no, część tutaj jest yy, diakrytyki, część w części nie ma, ale w każdym razie nie. No, i to, że ja już to przełożę troszeczkę właśnie w tak czeski momentalnie Neprzydomni, że To jest Jak on to napisał? Yy, że ktoś jest nieobecny No i Nie, nie, nie, nie Uśmiech do rozpora, zgaścił uśmiechy swoje Nieobecny Po czesku to jest naprzytomny. Chwilowo to jest momentalnie. Na przykład możemy powiedzieć, że chwilowo musiałem wyjść. Jestem, jestem chwilowo poza tym miejscem, w którym powinien być. Czyli sem momentalnie preach. Chwilowo mnie nie ma. Nie Jestem tutaj, na tą chwilę. Momentalnie preach. A jestem chwilowo nieobecny. Sem momentalnie neprzytomny. I to rzeczywiście, bez żadnych ściem, jest określenie z języka, z języka czeskiego. Momentalnie neprzytomny jest jak najbardziej w języku czeskim używane. E, opowiadałem w pierwszym odcinku o swojej pracy e, w Tartaku. E, no, mogę jeszcze dodać, że pracowałem także w fabryce Szkody. Po polsku Skody. No i e, no, pracowałem jako tam zwykły po prostu taki robot. Uszczelniałem różne takie rzeczy biegając pistoletem upocony jak świnia. Praca, no jeszcze wtedy Szkoda była przed nową kryzysu i no, praca, pracy było, może w ten sposób pracy było dużo. E, a pierwsze, co właśnie tych, bo tam nas, nas Polaków było strasznie dużo. Ja byłem jedynym Polakiem, który mieszkał był w Czechach. E, wyzywali mnie od knedli i, i, i od e, różnych takich, no, no cóż, no. Jestem w obcym kraju zaczynam się szarogęsić. Nie, to nie jestem ja, ale właśnie Byłem na takim pograniczu, bo Czesi widzieli we mnie Polaka, Polakia, Polacy widzieli we mnie Czecha, tak prawdę mówiąc to nie wiem czy byłem w jednym czy drugim na krawędzi po prostu takiej. I właśnie tam wielu Polaków, którzy przychodzili do pracy, byli te pierwsze dni w pracy, śmieszył napis, była tablica, tam było wielkie pełno tych kart, które odbijało się na zegarze i tam... Był podział przytomni, nieprzytomni, obecni nieobecni. No to oni patrzą Jezu, ile dzisiaj zemdlało ludzi. Zobacz, ile nieprzytomnych tutaj jest. Nie, to byli po prostu nieobecni na, na dany dzień. Nie chodzi o to, że ktoś nieprzytomny to jest nieobecny. Nie, nieprzytomność to jest bezwiadomost. No i po prostu on jest bez tej świadomości swojej. Jest w tym momencie taki, on nieprzytomny A nieprzytomny to, to po prostu nieobecny. Nie, idźmy dalej. Postarałem się troszeczkę i do tego podcastu zacząłem ryć po różnych serwisach polskich. Przepraszam, przerwa teraz będzie nie na reklamę, ale na złoty napój, który mam w szklance. 11, 11 stopni tak zwane premium goryczka o tym posłuchacie w podcaście o piwie to nie jest mój podcast więc pozwoliłem sobie przekopać serwisy polskie zadawałem różne pytania na Google i wygrzebałem wiele różnych rzeczy dotyczących języka czeskiego Oj, no, zajmijmy się tym. Znajduj się na jednym z serwisów. No i czytam tutaj coś takiego. Przedstawiamy krótki kurs języka czeskiego. No i trafia się coś niesamowitego. Z racji tego, że pierwsze co to jest rzecz, za którą gonię Polaków totalnie. Dla nich, dla nich to jest coś takiego śmiesznego, a to jest po prostu rzecz, która była w Czechach już od dawien dawna, w Polsce tego nie była w Czechach, to było. Chodzi o tak zwanego parka w rochliku. O rochliku już mówiłem, jest to ten prosty rogalik. E, parek. Dlaczego nie mówię parek, tylko parek? Z tą różnicą właśnie między jak mówimy e, parki a parki. Różnicę słyszycie jeszcze raz. Parki, parki to a w drugim wyrazie było wydłużone. Dlaczego? Ponieważ w języku czeskim parki to znaczy kilka parków. No taki zespół parków, tak, takie parki. O, widzę tam parki, o tak się można powiedzieć. A już jeżeli powiem parki, to oznacza parówki. A parek w rochliku to nic innego jak parówka w rugaliku. W każdym... W każdym mieście czeskim możecie coś takiego sobie kupić. Jest to ten prosty, wyprostowany rogalik, przekrojony na pół. Albo jest wywiercona w nim po prostu dziurka, napija się po prostu ten, ten rogalik na trzpień, który jest rozgrzewany. Do środka się daje musztardę czy też ketchupu. Ketchup to po czesku ketchup. Po polsku chyba też keczup, bo tak jakoś keczup, nie wiem, coś mi tak z zachodem zaleciało. Musztarda to jest choszcice i można sobie tam dać właśnie, mówiąc po czesku, możemy sobie tam przydać do keczupu, a nebo tej choszcici. No i po prostu to się zawija w serweteczkę i sobie idziemy, jemy. Dojadamy do końca i tam już po prostu zostaje nam kawałek tego, tego rogalika, który jest no, samym rogalikiem, bo jakoś tak ten borec nie doszedł do końca. I twierdzą tutaj właśnie ci, którzy to napisali, czy ta osoba, która to napisała, że Parek w Rochliku to jest hot dog. Guzik, prawda? W Czechach naprawdę można kupić sobie hotdoga, który wygląda jak hotdog, jest typowym hotdogiem właśnie, a parek w rochliku jest to po prostu parówka w rogaliku i nie mylić tego za żadną, proszę, cenę właśnie z hotdogiem. Nie, nie, hotdog wygląda inaczej. Zupełnie inaczej. No i teraz być może coś takiego ciekawego dla wielbicieli ziemniaków albo osoby zamieszkujące ziemniaczowe zagłębie Polski, jak to kiedyś mówiono, czyli Poznań. Pozdrawiam przede wszystkim podcast na szagę, który ostatnio odezwał się. Rzeczą niesłychaną dla mnie to jest ziemniaki po czesku to brambory. Teraz z ziemniaków robi się na przykład frytki. Frytki to są chranolki, chranolki a e, na przykład chipsy w języku czeskim, które też się z ziemniaków wykonuje, to są albo bramburki, przypominam, ziemniaki brambory, chipsy bramburki, albo po prostu chipsy mówiąc. Dodatkiem takim niechcianym do ziemniaków... Jest właśnie, tutaj czytamy, że jest to mandolinka bramborowa. Mandolinka bramborowa, tutaj jest tłumaczona jako stonka ziemniaczana. Śpieszę wytłumaczyć, że nie mandolinka, nie żaden instrument, instrument do grania, wykonany z ziemniaków, kretyństwo, jest to mandolinka bramborowa, Rzeczywiście w ten sposób w języku czeskim jest określana stonka ziemiaczana. Eee, następny wyraz, który mamy, jest to napisane potapec, że jest to nurek. Tak, potapiec jest to nurek. Potapeni jest to nurkowanie. Łódź podwodna to jest ponorka. No i teraz właśnie, a propos tego. W każdym odcinku musi być coś o alkoholu albo z alkoholem związane. U nas w Polsce możemy sobie kupić ubota. Zależnie w którym rejonie Polski jeszcze to jest. Jak wygląda ubot? A ubot jest to 50 wódki, która jest w, w po prostu w środku. Ta 50 w środku półlitrowego piwa, znaczy nie butelki, tylko pokala po prostu. I pijąc to ten alkohol się rozlewa w środku. My sobie wypijamy. Różnica gęstości. Alkohol nam się miesza. A jak już śpiewał bodajże lider zespołu piersi, Paweł Kukis No niestety pamiętajcie, przy piciu różnych trunków i przy mieszaniu trunków pamiętajmy o jednym. Żołądek to nie jest San Francisco. Naprawdę można przesadzić i nie wiem, dostać no, się polskim pozytywistą czytaj, pokazać komuś swoje wnętrze. Więc takie coś jak właśnie ten ubot jest znany także w Czechach. W czeskich knajpach da się kupić coś takiego, ale to się nazywa oko. I oko to jest właśnie też, tylko że 25 gram w piwie półlitrowym. I teraz dlaczego? No, dlaczego 25 gram, i 50? No co ponad, lepsi? Fakt. W halaniu wody nikt nas nie pokona, może z wyjątkiem wschodniej części jeszcze naszego kontynentu. W Czechach dużo więcej pije się piwa. Jest odgroma winnic, które znajdują się na morawach z tego powstają różne wina, które są znane także w Niemczech mówię o tak zwanym Weltliner, czyli węglińskie zielone albo po czesku węglińskie zelene teraz typowe te millery to wszystko można także w Czechach sobie kupić wina podobnie jak no, piwa w Czechach są tanie są tanie, są dobre wódka. No pojawia się polska wódka. Możemy kupić żubrówkę polską. Możemy sobie polskiego bolsa kupić co tam jeszcze było na szczeskich, na no, szczeskich alkoholi. No to tak niezbyt jest, ponieważ dwa takie filary, Przemysłu, przemysłu takiego mocno alkoholowego, wódkowego. To jest w, wódka nazywa się praszka, czyli praska oraz hanacka. Mówię na nią, że to jest pogrzebówka, bo ona ma taki kształt skojarzący się trochę z No i te wódki naprawdę potrafią człowieka odzwyczaić pić alkoholu mocniejszego. Powiem wam, że piłem hanacką. Dwa razy, miałem także nieprzyjemność, inaczej tego nazwać, nie mogę pić praszką. Też nie ciągnie do tego wcale. Nie to, żebym jakoś, nie wiem, uzależniony w jakiś sposób był. Nie, piwo oczywiście lubię, lubię sobie wino wypić. I jakieś dobre, możemy tutaj w Czechach kupić sobie na przykład oryginalne maciarskie. Jak to będzie po polsku? Węgierskie. Węgierskie Tokaje. No, dla mnie akurat jest taki pasujący furmint Tokaj, jest to półsłodki, a moja Anitka bardzo lubi Tokaj, który po węgiersku, na niego się mówi szarga muszkotali i to jest Tokaj słodki. Bardzo fajna rzecz, polecam Tokaj białe wina, wytrawne, półwytrawne, słodkie, naprawdę Trafiają, trafiają i no nie ma czegoś takiego, że na drugi dzień mamy syndrom dnia następnego i oglądamy się, patrzymy na takim puszystym dywanie, takim 3 centymetrowym włosiu. Skrada się do nas mały kotek na tych swoich buchatych łapkach, a my krzyczymy, Boże kot, przestań tak tupać! do kaca, do kaca. raczej. Nie doprowadzajmy. Już chciałem powiedzieć, nie dopuszczajmy. Teraz. W czym pije się piwo w Czechach? Oczywiście piwo się pije w Czechach. W kuflach albo w szklankach. Od czego to zależy? A to jest bardzo proste. Zależy to tylko i wyłącznie od tego, jaki jest lokal, w którym jesteśmy. Znaczy, są normalnie 0,5 szklaneczki, tak zwane pokale są 0,3, ale są także kufle. Dla odróżnienia, zależnie od, od lokalu, kufel od pokala w zależności, jest u, u, używany w zależności od tego, jakie piwo się podaje. Na przykład w jednym z lokali, w których e, lubię swego czasu przebywać, e, jest taki zwyczaj, że piwa dziesiątki, te dziesięciostopniowe, bardziej przez Czechów lubiane, bo można sobie więcej wypić i ogólnie jest tak fajnie, tylko więcej na do zaciśnie, bo ktoś chce dwunastkę, no to dostaje w pokalu. Jaki to ma sens? Ma cholernie duży sens. Z racji tego, że w Czechach w większości lokali nie pytają się was, czy chcecie drugie piwo. Oni po prostu stawiają przed wami. To drugie piwo. I on patrzy na pokal. Aha, ten ma pokala, to on pije dwunastkę, to mu dwunastkę nalaje, na poczę, się mówi na to cim, na to od u nas 12, a ten ma dziesiątkę, bo ma w kuflu. Ma to z uchem tego kufla i jemu dychę. I dopóki my nie powiemy, że dość, to, to będą nam przynosić. Autentycznie. Nie byłem jeszcze świadkiem takiej sytuacji, że komuś przynosili, przynosili i jakoś mu się po prostu przypomniało, że pieniędzy nie ma. Nie, nie, no mówię, piwo jest tanie, jest to w lokalu kwestia dwudziestu kilku koron za dobre, pyszne, półlitrowe piwo, czyli licząc jakieś 3,5 złotego w tym momencie na na, na, Polskę, na polskie złotówki. No i teraz e, przejdźmy jeszcze chwileczkę do tych ciężkich drunków. E, w Czechach można sobie wypić kieliszek jakiegoś alkoholu i najczęściej są to likiery. Jest to broskwowa, czyli broskwiniówka, albo jest też miętowa i to nie, nie mówi, że miętówka albo coś takiego, nie, nie, nie, nie. Jest to zelena, zielona po prostu i tej zielonej możemy sobie się napić. I jak to wygląda? W czym się pije? No pije się w kieliszkach, ale jak to się mówi, że już pamiętacie z poprzednich podcastów, dames i tam dames i kawiczko, damy sobie, napijemy się kawki, więc dames i panaczka, albo panaka. Panak to jest kieliszek, ale mówi się jeszcze mały, duży panak. Mały to jest 25 gram pojemności, 50 to jest panak, ogólnie ten duży w rozumieniu. Tak, tak, tak, tak, tak, nie przejęzyczyłem się w Czechach, nie są używane literatki o pojemności 100 ml. Nie ma setek po prostu. Nie ma setek. Naprawdę nie ma setek. Chyba, że ktoś się uprze, to może tam skądś wyciągną i mu naleją setki. Takie, które u nas przychodzi. Ktoś i mówi, piwo i setkę. Wypija i... Panie barman, czy pingwiny mogą być takie, i pokazuje, tak, 20 cm na ziemię. A facet mówi: Tak, oczywiście, pingwiny mogą być takie. No to jeszcze raz setkę i, i, i piwko. No to facet mu nalewa małe piwko, i do tego, i do tego setkę. Facet wypija: oh, Panie Kalder, a pingwiny mogą być takie? I pokazuje 40 cm. A facet mówi: No tak, no, takie pingwiny mogą być. Oczywiście, no, spotykają się, zdarzają się takie. No to, wie pan co, jeszcze piwko takie małe i ten, i do tego setkę. No i tą trzecią setkę bierze, piwkę popija. A, oh, mocne, panie kelner, a pingwiny mogą być takie? No i pokazuje gdzieś tak na wysokości metr pięćdziesiąty. Ten się patrzy na niego i wie pan co, nie, nie, nie o takich to nie słyszałem. Jej. No ja wiedziałem, ja wiedziałem, że coś nie w porządku. Kurde, w zakonnice przejechałem do takiej sytuacji, nie wiem, no, Czesi może przejeżdżają za konicę, ale do takiej sytuacji się raczej nie dopuszcza z racji tego, że Czesi na zakończenie wolą sobie napić jeden, dwa panaki zielonej albo, albo tej brzoskwiniówki i to tak ładnie wszystko pomiesza w środku. Wyjdą sobie, pośpiewają ludowe piosenki. Oczywiście młodzież, no z młodzieżą jest troszkę gorzej czasami. Lubią sobie także poszumieć, ale któż nie był młody, no i jeden z takich wyrazów, które brzmią po polsku obraźliwie, a po czesku mogą mieć zupełnie inny wydźwięk, to właśnie Wyobraźmy sobie taką sytuację. Znajdujemy się jak zwykle w lokalu, poznaliśmy bardzo przyjaznych Czechów. Oj, gadamy sobie, śmiejemy się, bo my coś powiedzieliśmy, co zabrzmiało śmiesznie po czesku. Oj, dużo takich słów jest. Czech coś powiedział, co zabrzmiało bardzo fajnie po polsku. Ogólnie impreza się rozkręca. I w tym momencie wchodzi jakiś inny Czech i ten jeden z tych gospodarzy, którzy akurat z wami siedzą, krzyczy na przykład, z Pawle, Pawle, poddź sem wolę, poddź rychle. No i to znaczy po prostu wolę, no. Wolę. Wolę to jest wyraz, który jest używany w różnych znaczeniach. Ja bardzo często używam tego wyrazu, wyrażenia w zdaniu ty wole. Ale to zależnie od tego, jak się wypowiada, bo jeżeli gdzieś się o coś potkniemy albo coś, właśnie części są skłonni mówić ty wole. Ty wole to znaczyło tak o, ch o cholera, o jej ja pierniczę, coś takiego, no coś w tym stylu, tego nie da się przetłumaczyć na, na, na język polski tak dokładnie, ale możemy także użyć tego określenia, ty volle, z inną intonacją głosu, w kłótni i będzie to już obraźliwe. I w tym momencie będzie to znaczyć, no po prostu torbę można powiedzieć, moszne, no coś w tym stylu, czyli ty torbo, ty moszno, ty, no... Ty taki, co go koń pod brzuchem nosi może w ten sposób. Jeżeli mówimy yy, na przykład yy, Podź sen ty wolę, ja ci zikam, Coś w tym stylu to już jest obraźliwe właśnie, nie? Ty Torbo, choć tutaj, no możemy się za to trochę pogniewać, znaczy oni się mogą za nie, yy, na nas pogniewać, my na nich, po tym jak dostaniemy, trochę w różne części ciała. A tak ogólnie właśnie. Wchodzimy, wchodzi, wchodzi ten trzech i wołają tego Pawła właśnie do stolika. No i teraz, jak brzmi po czesku, poznajcie się. No dajmy na to, że ja tam siedzę, jestem z tymi Czechami. No i e, słyszę coś takiego. No, Pawle, se znam te se prosim. To jest Robert. Robert, to jest Kwiary frajer. Więc tak, poznajcie się proszę, to jest Robert, Robert to jest świetny frajer. No i co? No, jak siedzę, no to lutuję go tym pokalem w łeb, albo kuflem i tylko mi łóżko zostaje w ręce. Nie. Nie, jestem szczęśliwy. Bo frajer, frajer to jest naprawdę taki wyczesany gościu. To jest taki A! No to jest po prostu odwro... od... odwrotność, przeciwieństwo znaczenia w języku polskim słowa frajer. Jeżeli nazwą Cię frajerem, albo Ciebie, droga słuchaczko, nazwą frajerką, nie ma się co gniewać. Naprawdę frajerzy są w porządku. Jak zwykle podczas nagrywania podcastów dostrzegam jedną taką dziwną zależność, że dla mnie czas jakby w tym momencie stawał w miejscu a kiedy spojrzę na zegarek, która jest godzina to później sobie przypominam, że jeszcze muszę to zmontować dodać muzykę, odszumić skompresować a reszta to już jakoś sama idzie i chodzi o to, że dużo roboty czeka chodzi o to, że po prostu zapominam o całym świecie no chyba to jest właśnie ten urok podcastingu a na koniec ostatni temat dzisiaj obiecuję, ostatni już nie będę marudził Ostatni temat dzisiaj i tym tematem będzie zburzenie następnego określenia polskiego, które brzmi zależnie od regionu kraju, zależnie od tego, kto w jakim stopniu łapie język czeski, albo czteronożne jebadełko, albo cztyżinożny jebadełko. No i to ma znaczyć łóżko. No więc tak. Odpowiadam. Czy nożny jeba W żadnym wypadku takie coś nie istnieje w języku czeskim. Takie sformułowanie. Łóżko to jest po prostu postel. Postel, nie hostel, bo hostel to hostel, rzeczywiście. Postel, postel po prostu. Tak jak po polsku pościel. I no, z tym się wiąże jedna taka wpadka, którą kiedyś zaliczyli polscy harcerze. Mieli gdzieś tam noctek zamówiony w jakimś schronisku, no i zapytał się: Czy właściciel schroniska tego drucha, ile ile posteli będą potrzebować? Więc no ten myśli sobie: Po co jeszcze za dodatkowo za poście płacić? No, przecież mamy śpiwory, mamy, mamy karimaty. No to śpi się tylko ten, żeby te, nie, nie płacić za, za, za te, za te, za te poduszki, za te inne rzeczy. Yy, no i mówi, że on pościeli nie potrzebuje, bo oni mają swój sprzęt. No i dobra, w porządku, wchodzą na pokój, ci harcerze, a tam autentycznie no goła podłoga, nie? No i co, no karp na ustach się zrobił. Yy. Okazuje się, że postel właśnie to łóżko. I facet jak się dowiedział, że oni łóżek nie potrzebują, to to łóżka po prostu wyniósł. A pościel w sensie polskim to jest powleczeni. Powleczeni i no, czasami nie wygadajcie sobie za bardzo, że pościeli nie potrzebujecie, bo Czesi mogą to rzeczywiście źle zrozumieć, a później będziecie... Oni to przyniosą, oni to przyniosą, oni wam to postawią z powrotem, będziecie się później śmiać z tego przy piwie, ale... No ale po jaką cholerę sobie problemów robić, skoro to jest tak piękny kraj i można więcej czasu, zamiast na się z kimś, poświęcić zwiedzaniu, oglądaniu tego, co nas otacza. A propos oglądania, no od przyszłego tygodnia rozpoczynamy e, taki cykl miasta, miejsca, które są w Czechach piękne a jest tego naprawdę od cholery. Trzeba jeszcze raz przypomnieć, że Czechy są powierzchniowo mniejsze cztery razy od Polski. Jest cztery razy mniej powierzchni, a jest tutaj usiane z zamków, zameczków. No cuda na kiju, cuda nie widę, cuda na drucie różne takie inne cuda. Wspaniałe rzeczy, które można sobie zobaczyć. Ja w ciągu następnych odcinków będę powoli się starał przybliżać Wam to wszystko. Od przyszłego odcinka założę konto na Flikrze i będzie przy każdym odcinku link do Flikra, żebyście sobie rzeczy, o których mówię w danym odcinku obejrzeli. Więc zaczynam od Pragi. Otrzemy się o kuchnię Otrzemy się o czeską muzykę, otrzemy się o czeską tradycję. To wszystko zacznie się już od następnego odcinka. A teraz chciałbym się pożegnać i specjalnie dla Was. Skoro był to taki kontrowersyjny, kontrowersyjny odcinek, to także kontrowersyjna piosenka będzie, ponieważ zaśpiewa nam Aneta Langerowa i ta Aneta Langerowa. Ma piosenkę, która strasznie, strasznie to może głupie powiedziane, bardzo coś przypomina. Prawda? Posłuchajcie. Jakby coś resztę wyjaśnię w następnym odcinku. Tak. te Secheski. nám chápat jednu věc, že neprorazím a vouzeť a nečekanie je to dobra správa. Obcházím sebe každý den, a dívám se, co vlastně sem a momentálně nemám nápad, aby chtě rozesmála seráám. Sam do sebe utíkasz, hledasz, co hledam ja. Tak se ti odevzdávam, tak pouštím se a padam. Nevím, co se bude dít, ale przestávam se czy že se ti odevzdávam, tak pouštím se a padám. Neříkám, že Od sebe nie dělí jenom nápad A odezírám ze svých úst A poslouchám, kdo vlastně jsem A momentálně nemám nápad Abych tě rozesmála Si rád zám, sám do sebe uticháš Hledáš, co hledám já Tak se w se upadam. Nie wiem, co